POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek pierwszy. Przed waszymi uszami POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. W tym podcaście rozmawiam z ludźmi o grach, które miały na nich ogromny wpływ, które zmieniły ich życie, które po prostu dały im ogromną przyjemność i wywołały wiele emocji. Moim pierwszym gościem jest Kamil Pręciuk ze studia Mutated Byte, a rozmawiamy o Diablo 2 i wrednych zabójcach postaci. Wspominałeś wcześniej o zabawie w cywilizację, w piątą części, w filmie. pamięci nie mieli. Tak jest, niedawno zacząłem grać. Od czwórki, no nie. od czwórki się zaczęło w sumie. W sumie to też nie tylko od czwórki, co od trójki, po czym szybko się ta zabawa skończyła i przeszła na czwórkę. I rzeczywiście od kilku dni próbuję tą piątą część cywilizacji. Ludzie narzekali na nią, coś tam im nie pasowało, coś tam niby się mocno różniło od czwórki, ale jak spróbowałem to taka lepiej dopracowana i graficznie i gameplayowo czwórka. A to chyba o to chodzi, że mamy następną cyferkę w kolejności, żeby to się trochę różniło. Jakby się nie różniło, to powiedzieli, a wypuścili cywilizację 4,5, a nie prawdziwą piątkę, więc ludziom jest Dokładnie, bardzo... tylko jest też taki problem, że ludzie czegoś oczekują, prawda, od no, lepszej części, czegoś, co będzie przypominało jeszcze poprzednią i będzie tak jakby upgradeem tej poprzedniej. A często też jest tak, że kolejna część w ogóle się różni i ludzie są zawiedzeni, tak? Tak, a tj, ja wiem, ale o czym wiesz, mają do tego prawo, to jest ich dziecko, prawda? Oni formują, tworzą i mogą chcieć spróbować czegoś innego, a nie powiedzmy skakać na kasę w jak najprostszy sposób, czyli powielając trochę, tworząc nowe rzeczy, Zresztą tu przechodzimy do tego tytułu, o którym będziemy rozmawiać, czyli o Diablo 2, z którym ja nie miałem żadnej styczności poza wczoraj właśnie obejrzeniem filmiku Otwierającego i przyjrzeniem <gry> kilku zdjęć, bo nie chciałem oglądać jak ktoś gra, to, mnie niestety nie, nie bierze. To jak to mówią. A tak. jak, jak wrażenia z filmiku <gry> Otwierającego? Byłem zaskoczony, że to jest gra z roku 2000, minęło 15 lat już i ten filmik otwierający jest lepszy od większości, jakie obejrzałem w ciągu ostatnich 5 <coughs> lat. Jest z nim opowieść, jest zaciekawieniem, mnie zaciekawał właśnie jak dalej. Oczywiście przypominam, hmm. że możemy zadać wszystkie wątki fabularne, <głos> czyli mamy to wprowadzenie tego, nie wiem, jak w wersji. On no był Dark Wanderer, czyli jakiś mroczny, czyli mroczny, mroczny, wędrowie. mroczny wędrowiec. Właśnie. Jak się pojawia, bo tak jak zrozumiałem, on w pierwszej części pokonał tytułowego Diablo i przejął jakiś artefakt w siebie, no i siłowo i musi hamować prawda, jego działanie, a teraz gwarancja się skończyła i zmienia się w kolejnego demona, co widzimy w filmiku, gdzie cała karczma zostaje zniszczona i tylko Marius przetrwał i podąża właśnie za tym mrocznym, mrocznym wędrowcem. I to jeszcze do, do, co chciałem wspomnieć. Hmm, czytałem też wypowiedzi twórców, więc chcieliśmy, że do diabła podeszli, tak, że nie było jakiegoś dokumentu zamkniętego, tylko myśleli sobie, tak, nowe postacie, trochę więcej tego, trochę więcej tamtego i nie było czegoś takiego, tak jak i Wy pewnie musicie, tworząc jakiś tytuł, zrobić projekt, tak jak po prostu się film robi, tylko to przypominało bardziej zabawę, że mamy już coś i trochę sobie dołożymy tu, trochę tam to. i zobaczymy, co z tego wyjdzie, no, a wygląda, żeby szło coś znacznie lepszego od pierwszej części, z też nie miałem <śmiech> nic yy, wspólnego. Także, Tutaj zacznijmy może od tego, jak zetknąłeś się pierwszy raz. To jeszcze nawiązując do tego, co mówisz, to rzeczywiście oni cały czas bawią się tym dziełem, czyli rozwijają coraz bardziej, tak? I jak w tamtym, no nie w tamtym roku, dwa lata temu wyszło Diablo 3, mogę się mylić, że to było no coś dwa lata to... temu, ale co około... się okazało. Um to wyszło mnóstwo takich książek, nawet wyszła mitologia, którą sobie zakupiłem pokazującą cały świat od powstania, gdzie rzeczywiście to się wszystko trzyma kupy i te wszystkie postacie, które były w dwójce i w jedynce są tam umieszczone. Tylko, co się okazuje, oni tę mitologię stworzyli na potrzeby trójki, czyli nie było żadnej mitologii przed trójką, jakby, tak? ale wszystko tak złączyli fajnie w kupę, że rzeczywiście to ma sens. Więc... Świetnie się bawią tym i świetnie operują tym światem. No do trójki też jeszcze nie dodałem. Właśnie chcę zacząć, chociaż patrząc właśnie na te zdjęcia i czytając e, wypowiedzi twórców, miałem wrażenie, że chciałbym jednak zacząć w miarę możliwości od dwójki. Ja Zerknąłem na oficjalnej stronie, bodajże 8 euro, coś około tego kosztuje e, współcześnie, oczywiście biorąc pod uwagę legalne źródło, e, kultury i zabawiania się w, w ten sposób. I właśnie ciekawie mnie, jak pierwszy raz się zetknąłeś? Czy w okolicach premier, czy grałeś pierwszą część, czy jak to wyglądało? Czy co? Zacząłem od dwójki i to była druga... Ja bardzo późno też dostałem komputer, tak? Dostałem szansę tak, posiadania swojego kompa, <grych> dokładnie. I pierwszą grą, jaką grałem, to były jakieś wyścigi, a druga gra to od razu diogo, tak? I... Wtedy mnóstwo czasu poświęciłem naprawdę na tą grę, czyli dzień, noc, dzień, noc i to nie tylko ja, bo grałem też w diablo z ojcem. Swoim Ze swoim ojcem na dodatek, więc siadaliśmy sobie we dwójkę i raz on, raz ja graliśmy i przechodziliśmy te wszystkie misje. Szło nam to na pierwszy raz bardzo topornie, bardzo powoli, ale była zabawa, tak? I to taka zabawa rodzinna, można powiedzieć. Dobrym tytule, ja to... Przy dobrym tytule, Przy dobrym tytule, tak. jeszcze, no, bo zapewne część osób, też tak jak ja, nie miałam styczności z tą serią, ale byśmy przytoczyć ogólne zasady. Jaki to jest typ co Cię przyciąga właśnie w takiej rozgrywce? Co jest to typowy hack and stash, można powiedzieć? Czy idziesz, klikasz, bijesz potwory, idziesz, klikasz, bijesz potwory. Niby nic nadzwyczajnego, niby nic wymagającego i szczerze powiedziawszy ja próbowałem też po diablo kilku tytułów hack i jakoś żaden mnie nie przyciągnął mocno, bo no szczerze powiedziawszy jak tak się opowiada, idziesz i zabijasz potwory, to nie ma w tym nic ekscytującego, tak? Klik, klik, klik, klik. No to a... większość społeczeństwo. A... Tak jak większość współczesnych gier można by powiedzieć, ale w Diablo, co mnie zaintrygowało, to możliwość rozwoju swojej postaci na tak wiele poziomów. Czyli możemy sobie stworzyć z jednej postaci, może, mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kombinacji rozwoju i możemy sobie przykładowo... spoilery lecą, tak? Eee, się z mamy postać zabójczyni w Diablo, możemy sobie ją stworzyć na taką typową zabójczynię, która ze szponami idzie i zabija rzesze potworów. Możemy ją zrobić na maga, który ustawia pułapki, albo na w jeszcze inny sposób strzelającą zabójczynię shurikenami, tak? Więc tych opcji jest naprawdę dużo i można sobie kombinować, kombinować i szczerze powiedziawszy, ja przechodziłem Diablo, może z 50 jak nie więcej razy, za każdym razem próbując kolejną kombinację większości postaci. I myślę, że jakbym teraz zaczął sobie, obmyślił sobie jak stworzyć kolejną postać, to nie byłaby to zupełnie inna postać niż grałem, tak? A, więc nie no się. No tak, a jak długo się z już 50 razy, no bo 50 razy 50 godzin to już jest sporo, ale 50 razy 5 godzin to już nie jest tak dużo. Czy to też zależy od sposobu, w jaki się gra i na ile się liże ściany, potocznie mówiąc, czy po prostu ile Tobie, powiedzmy, zajmowało? Mnóstwo, mnóstwo czasu. Na początku oczywiście pierwszy raz to zajmowało mi mnóstwo czasu, bo może to był... No oczywiście nie cały czas siedzenia przy kompie, tylko tak jakoś w miarę sensownie. To był miesiąc, żeby przejść na poziomie normal. Grę, prawda A Za każdym kolejnym innym razem już było to dużo szybciej, w końcu zeszło do tego, że w ciągu jednego dnia, czyli powiedzmy tam jak sobie siadałem na 4-5 godzin, to byłem w stanie jedną postacią przejść już całość normalna. Więc tak? z miesiąca nam <grym> się do 4 godzin to wszystko A -a. zmniejszyło. Kwestia ćwiczeń. <grym> no nie jak wszystko. A czy yy, miałeś... Tak, że powiedzmy już bliżej tego 50 razu były jeszcze jakieś rzeczy, które mogły Cię zaskoczyć, czy już znałeś na pamięć praktycznie wszystko? Praktycznie. Jeżeli chodzi o samą lokację, czy o samą rozgrywkę, to raczej na pamięć. Oczywiście grałem też przez internet na Battlenecie, prawda? I twórcy też cały czas rozwijali tę grę, czyli jak ja grałem może 10 lat po premierze już, jak nie więcej, to tam cały czas dochodziły nowe rzeczy, więc to było zaskakujące też, ale raczej z punktu widzenia rozgrywki to wszystko było taka pamięciówka, powiedzmy. No nie zupełnie, bo co było fajnego w Diablo to to, że te mapy były generowane na bieżąco, tak? Czyli jak przychodzisz sobie pierwszy raz grę i widzisz, że z lewej strony jest jakieś zejście do podziemi, z prawej stoi szynkarz, a na środku jakiś demon, to w kolejnej rozgrywce zapewne już to ustawienie będzie zupełnie inne. Wszystkie mapy były generowane na bieżąco i rzeczywiście trzeba było trochę pokombinować, żeby znaleźć gdzie przejść, prawda? Oczywiście kilka map miało swoje specyficzne układy, więc można było już tam sobie wnioskować, że jak tutaj zejście do podziemi, to pewnie z drugiej strony jest przejście dalej. Hmm. Dzisiaj to w sumie, wydawać by się mogło z perspektywy czasu, powinno być standardem, że lochy i tego typu rzeczy mapy są generowane losowo, a nadal trochę stoimy jeszcze w, w przeszłości, że mimo że sprzęty są coraz mocniejsze, coraz potężniejsze, coraz bardziej wydajniejsze, to nadal jest ten problem, żeby zrobić właśnie, no takie urozmaicenie, proste urozmaicenie, przynajmniej z mojej perspektywy, jak ja mnie tworzę. Ale... No i to fajnie się sprawdziło w Diablo właśnie, prawda, bo teraz kupujesz sobie grę, no i przechodzisz ją raz i odstawiasz na półkę Może kiedyś, jak to jest fajna gra, to wrócisz do niej i przejdziesz jeszcze raz A w Diablu miałeś coś takiego, że za każdym razem wszystko było inne, tak? Więc każda kolejna rozgrywka nie nużyła ciebie tak A zaciekawiała ciebie, mogłeś jeszcze znaleźć jakieś miejsca, gdzie nie byłeś No i rozwój postaci przede wszystkim Duży plus Wspomniałeś też właśnie o Battle.net, czyli mamy tyle dla pojedynczego gracza, można było kampanię sobie skończyć, a czy w Battle.net to też była kampania i przechodziliśmy razem z innymi graczami, czy po prostu muska jakaś ogólna, czy jeszcze inny świat powiedzmy, w, ramach, tak, w tych lochach? W tych nie, w Battle.net'cie miałeś też kampanię, czyli dokładnie to samo, co na single, ale można było sobie urozmaicić, tak? Mogłeś dodać się rzeczywiście do drużyny i razem przechodzić tą fabułę, odkrywać. Ale była też opcja walki. Była też opcja walki, można było wypowiedzieć jak gdyby walkę innej osobie. Mogłeś to zrobić tylko w mieście. Ale na czym polegał psikus? Mianowicie w Diablo było coś takiego jak postacie zawodowe. Czyli raz giniesz, umierasz na zawsze. I musisz robić od nowa postać, prawda? Jeżeli zginąłeś, to z tego, nie, nie, przedmioty nie wypadały akurat w Diablo. No ale było to, było to denerwujące, jak powiedzmy poświęciłeś miesiąc, miesiąc na rozwój swojej postaci, a nagle umiera, tak, więc... Um... nie mówię z denerwujące. Tak, więc co było jeszcze bardziej denerwujące w Diablo to Player Killers. Mianowicie, jak jesteś gdzieś poza miastem, to możesz otworzyć portal miejski, portal miejski, żeby wrócić do miasta szybko, tak? No i jak działali player killers? Player killers byli z tobą w drużynie. Normalnie wykonywaliście tam sobie jakieś zadanie, zadanie, zadanie, nagle otwierał się portal, ten y, przeciwny gracz gdzieś tam zniknął sobie w mieście, wypowiadał tobie walkę, wracał portalem i zabijał cię. <grystanie> Ludzka pomysłowa. Ludzka pomysłowa. Było tak. chłodców, Nie był tym, było to jakieś tam przez chłopców, blokowane. Nie, było to jak najbardziej świadom? na miejscu. Cześć świata, bo trzeba było mieć to świadomość. Oni po prostu dodali tą opcję, gracze wykorzystywali ją w taki sposób, że wszyscy co byli, prawie wszyscy byli zadowoleni. <grystanie> Poza tym chyba co zginęli. Takie Dokładnie. No to ciekawe, ludzie zawsze w biaż, jako nazwijmy się, gatunkiem gracze znajdą coś, co można właśnie przerobić, wykorzystać jakoś inaczej na własne, na własne potrzeby. Dokładnie. Opcja tak była z... do uczciwego pojedynkowania się, a wyszła do zabijania. No to jest taka. Uczciwość no, i nieuczciwość. mnie, czy w Diablo były opcje na przykład na jakieś kody w rozgrywce dla pojedynczego gracza, że można było sobie nie wiem, rozbudować od początku postać, mieć najlepsze przedmioty i czy korzystać z takich rzeczy, no bo dziś kody są niestety w odwrocie, są mnie kurze. O tyle, że ja mm, lubię sobie przejść grę, normalnie, powiedzmy, nie oszukując, a potem się pobawić w tym świecie trochę. Dlatego tak bardzo mi się sens podoba, który jakby z domysłu jest włączony już z kodami, tam zginąć jest bardzo ciężko, <śmiech> jest tych mocy. Różnych opcji można się bawić w tym świecie. W GTA jest coś takiego, tylko na konsolach, nie wiem, jak na komputerach jest blokowanie yy, trofeów i tych różnych achievementów. Dla mnie żaden problem, bo ja tego i tak nie zbieram, nie przeglądam. Rzadko kiedy synchronizuję, tylko jak jest przymus, tak to nazwijmy. Ale czy korzystasz właśnie z takich pomocy dodatkowych, czy stawiałeś już tylko na własne umiejętności od początku do końca? Mm, w Diablo jest dużo takich modów, czy właśnie cheatów, tak to nazwijmy czyli możesz z tego sobie korzystać, Rzeczywiście to są jakieś zewnętrzne programy. Twórcy sami tego, poza jedną rzeczą, o której też powiem, nie dodali do aplikacji. I raz sobie spróbowałem właśnie takim programikiem, ustawiłem wszystko na maksa, jakieś przedmioty najlepsze i szczerze powiedziawszy nie było zabawy, więc po pięciu minutach wróciłem do normalnego zdobywania przedmiotów, do walczenia o to. I za dużo, też, nie? Nie za dużo dobrego też nie pomaga, bo to nudzi. Ale twórcy... Mm, Sami dodali opcję jednego cheatu, tylko ciężko to nazwać też cheatem w, w grze. Mianowicie, jeżeli grałeś na battlenecie, to jeżeli ko wchodził kolejny gracz do gry, to potwory stawały się silniejsze, dostawały za nie też więcej doświadczenia, tak? Twórcy w singlu dodali opcję players 1, Two, i tak dalej. Czyli wpisując sobie taką komendę, mogłeś sobie sprawić, że w Twoim świecie tak jakby doszło do ośmiu nowych graczy. Ich oczywiście nie było. Potwory stawały się silniejsze, więc też trzeba było mocniej się namęczyć, napracować, ale dostawałeś więcej doświadczenia. Przez co też, że nie było innych graczy, to dostawałeś mnóstwo doświadczenia, bo całe doświadczenie szło do Ciebie. Wygrałeś, o ile wygrałeś. O ile wygrałeś. Bo poziom trudności rośnie, więc wyzwanie, tak, więc wyzwanie się podnosi. Z tego korzystałem dosyć często, bo no... Jeżeli gra stawała się zbyt prosta, to warto było sobie utrudnić im troszeczkę. No, to jest takie dobre, bo można było samemu właśnie sobie podnosić do poziomu podnosić do poziomu, jakby, że jest to wyzwanie, tak a nie wkurzenie. A tak. przynajmniej się jeszcze zdarzyło Ci się właśnie, że straciłeś tak postać w rozgrywce wieloosobowej i powiedzmy, którą budowałeś miesiąc, dwa i potem przestała istnieć że to często, bo na początku grałem sobie normalnymi postaciami, czyli takie, które giną, wracają w mieście, do miasta, zbierają później swój sprzęt i wracają do rozgrywki, ale później razem ze znajomymi założyliśmy, oczywiście w Diablo Battle.net były popularne klany, czyli ludzie, którzy zdobywali, którzy łączyli się w takie coś jak gildie, razem jakieś tam questy sobie Wykonywali, zdobywali ekwipunek, wymieniali się tym, handlowali. na TV, ten klan też jest popularny. Więc no, już jest no. <głos> Więc w takim klanie też byłem i to był klan zawodowy, czyli w postaci, które raz tworzymy, raz giną i umierają, i musimy stworzyć tę nową postać. I często zdarzało się, że. Głównie przez, yy, albo właśnie od player killers, killerach, o których wspominałem już, głównie przez to, albo przez lagi, to było denerwujące, jeszcze to były, no nie zaczątki internetu, ale ten internet nie działał tak jak dzisiaj, więc lagów było bardzo dużo i często przez to się umierało. <laughs> No tak, dzisiaj mamy super szybki internet, a już powiedzmy chyba aż tak, tak mi się wydaje, pewnie ekran we wszystkich, aż tak dopracowanych tytułów z tego co opowiadasz, na tyle nie ma i mam wrażenie, że ta trwała śmierć trochę, tak się ją tak trochę spycha w, w tych wielkich tytułach, no bo to odrzuca, jeżeli odrzuca, to klient pójdzie gdzieś indziej i tam wyda pieniądze, no bo dzisiaj jest system mikrotransakcji, chyba tego w Diablo 3 nie ma, prawda? Mikrotransakcji? Nie jestem pewien, ale... W sensie kup sobie, żeby tak, wygrać. Sobie, tak. tak, tak, dodatkowe rzeczy, bo wtedy tego nie było. By na wtedy prawda. nie, wtedy nie. Wtedy w ogóle było bardzo mało mikrotransakcji i świat był piękny. No, kup, kup, było, tylko kup sobie, graje się cieszy. Kup no. sobie, gra cieszy się, albo kup sobie jeszcze później dodatek, coś się bardziej. A w Diablo 3 na początku było coś takiego jak dom gdzie gracze sami umieszczali swoje przedmioty i inni mogli kupić sobie te przedmioty za realną kasę. Tak? Czyli można było sobie, jeżeli, jak długo grałeś, mogłeś sobie jeszcze zarobić na tym. Prawdopodobnie zarabiała tylko firma Blizzard, która pewnie też wypuszczała swoje przedmioty. No, ale właśnie procencik miał od transakcji. To... Procentik, procencik też był od transakcji, owszem, więc tutaj też. E, I tam można by to nazwać taką mikrotransakcją, tak? Masz dużo hajsu, możesz być najlepszy. A w tym momencie to chyba tylko jakieś skórki możesz sobie dokupić, czyli nie ma pay to win, tylko pay to... Ubierz się inaczej. Ubierz się inaczej. Znaczy jest tak, jeżeli ktoś ma pieniądze, no to dobra, nie sobie wydaje drugie tyle, ile gra kosztowała, albo i więcej, żeby no właśnie wygrać, ale mam wrażenie, że zaburza się. Wszyscy teraz rzucają takie hasło, znaczy wszyscy generalizując, w naszej grze tego nie ma, a potem się okazuje, że i tak jest. No bo na tym to działa, jeżeli można kupić coś lepszego, to te systemy, nie wiem jak to drugie strony dopasowywania graczy do siebie, że jeżeli mam słabszy ekwipunek, to dopasowujemy do lepszego. Ja na przykład w Destiny spotkałem się z tym, że ja miałem poziom chyba dziewiąty czy dziesiąty, ląduję w drużynie, gdzie 20-30 i w multi mam z nimi walczyć. Hmm. Może to jest tylko moje wrażenie i psioczenie gracza jak zawsze, ale mam wrażenie, że ich bronie są mocniejsze i ja szybciej ginę. Ja muszę pokazać cały magazynek, żeby kogoś załatwić, a obrywam trzy kule i już leżę. Nie wiem, może i tak, jest to taka optymalizacja. Wyobrażam sobie, jak to jest trudne, no bo to wszystko trzeba by rozpisać, zaprogramować, żeby działało, ale ja mam z tym na przykład problem i to mnie odrzuca w większości takich gier, ponieważ mam ze komputer, ale na konsolach też są, że jest ta zasada, że możesz sobie kupić coś lepiej, Łatwiej Ci będzie grać, skórki rozumiem, bo ludzie lubią się odróżniać, sam to lubię, to jest fajne, znaczy nie kupować skórkę, tylko odróżniać się ubiorem czy innymi rzeczami, ale mam wrażenie, że jest tego trochę, trochę za dużo właśnie takich takich no, mocnych, tak, tak, no, nie ma przymusu, żeby z tego korzystać, ale nie, no, w którymś momencie nie będzie, żeby większość gier przejmie taki system i żeby dalej przejść, to trzeba będzie dokupić. Bo u to są tyle fajne, że możesz sobie obejrzeć reklamę, ale nie musisz, żeby tam dostać te paru punktów i bez tych punktów, bo ja nie oglądam nigdy tych reklam, też jestem w stanie przejść. Czasem się naknę przy niektórych tych zagadkach, ale, ale daję <śmiech> radę, bo pół godziny w końcu niektóre jestem w stanie rozwiązać, szczególnie te z przesuwaniem kwadracików i układaniem obrazków. To jest, tak. to jest moja zbora, <śmiech> jak widzę to, to od razu e, coś mnie bierze. Ale wracając do, do Diablos nie wiem, czy to jest słuszne spostrzeżenie, ale mam wrażenie, że duch Diablo właśnie w pewnym sensie jest Shadow Assassin, chociażby w tym rzucie izometrycznym i w konstrukcji poziomu, że to jest jakby zawarte. Nie wiem, czy słusznie to już w tym No, Dobra, i trochę też zgadłeś. Yes. Yes. <laughs> tak, jako, że jestem wielkim fanem Diablu, to trochę się nad tym wzorowaliśmy, tak? Czyli właśnie... To, że w lochach jesteś tak, czyli Diablo 1, tam zaczynasz i chodzisz po tych lochach. To, że możesz sobie rozwijać postać na tych trzech drzewkach, czyli tak jak w Diablo, dwójce, tylko. No tutaj odeszliśmy też ze względu na mobilki, tak, bo tam mogłeś sobie wybrać dowolną umiejętność i one jak gdyby były połączone ze sobą i miałeś jakąś możliwość rozwoju. Tutaj możesz sobie wybrać tylko drzewko umiejętności i rozwijamy jedną po drugiej, więc to jest takie jakby uproszczenie. No ale kwestia tego, że nie każdy lubi rozwijać się na mobilkach, szczególnik. Więc, szczególnik. więc jest szczególik. szczególnik publiczność. Ja tego nie mówiłem, bynajmniej nie pytałem, czy wzorowaliście się, bo ja uważam takie wzorowanie się, że coś fajnego. Gdybym ja stworzył i byłoby to, że sw tworzy swoją i ona jest w pewnym sensie holdem, też hołduje tym zasadą, stworzonym, Dla mnie by to było coś świetnego. Ona oni ściągają po nas i trzeba je tam prawników na nich nas I w ogóle opatentujmy sobie drzewka i tak dalej. Ale dla mnie to by było coś, coś fajnego. To by było... To pokazuje też, że wychodzicie z tego środowiska, z tego świata i macie, pozytywnie mówiąc, naleciałości, które w was są i chcecie jakby no, takie małe smaczki, takie drobne rzeczy, które ktoś zauważy, tak na przykład jak ja chociaż nie Grandi, w ale powiązało mi się po kilku właśnie zdjęciach, filmiku otwierającym, powiązało mi się z tym tytułem, to moim zdaniem jest e, naprawdę fajne. No, ale wracając, bo znowu za bardzo <śmiech> zszedłem wciskając za dużo niepotrzebnych rzeczy. E, czy według Ciebie Diablo 2 jest najlepszym tytułem w serii dotychczas? Mm, tak, <śmiech> w serii Diablo jest to najlepszy tytuł. ludzie też wsiaczam na trójkę, według mnie trójka jest trochę poniżej Diablo 2. A testowałeś już? to wersję, to najbardziej rozbudowano ten Reaper of Souls. Tak, tak, od razu. Nawet <laughs> y, może się przyznać, że na dwóch y, sprzętach, bo i na PC-cie, i na konsoli. <laughs> no i zatrzymałem się do chwilę i jest jakaś drastyczna różnica? Um, bo mam wrażenie też, że czasem krąży taki mid, że te tytuły między właśnie platformowe, się tak, szczególnie komputery i konsole się drastycznie różnią. Tak, w Diab, Diablo jest drastyczna różnica, no już zaczynając od tego, że Zaczynałem na komputerze grać tak, i podobało mi się to, jak w ogóle to działa, ta cała mechanika. Czasami też trochę irytowała, bo no, widać było kilka niedopracowań w, w tej w trzeciej części. Twórcy oczywiście wraz z kolejnymi patchami to naprawiali, ale jak się przesiadłem na konsolę na Diablo i spróbowałem, to wow, sterowanie jest tam takie niesamowite, tak to fajnie wszystko działa. Nie musisz się męczyć z tą myszką. Masz jeszcze opcję czegoś, czego na komputerze nie było, jak najlepiej to się sprawdza na jakimś łuczniku, czyli tam jest Demon Hunter, który jest takim strzelcem. I na drugiej gaidze masz opcję uniku, czyli możesz sobie w dowolnym momencie odskoczyć, jak ktoś w ciebie strzela. W na wersji komputerowej tego nie było w ogóle, czyli strzelasz, strzelają, dostajesz, strzelają, dostajesz, ty oddajesz. tak? To eee, ostatecznie można było się troszeczkę co najwyżej odchylić odchodząc z bok, tak? Tutaj rzeczywiście to czy sporo daje, może to jest bardziej taki smaczek, <głos> że fajnie to wygląda czy rzeczywiście działa tak to ciężko też sprawdzić, bo nie zawsze jesteś w stanie odchylić Go. się w danym, w danym hmm. kierunku. Ale różni się tutaj mocno, różni się też e, sam sam projekt jak gdyby główny tej gry, czyli ee, ciężko to wytłumaczyć też, <grystanie> trzeba by po prostu spróbować, trzeba porównać dwie gry i samemu ocenić ale też e, to jak działają chociażby szczeliny Nefalemów, czyli takie rozszerzenia tam już teraz będę dawał nazwami, więc może... <grystanie> Tak. tak w wersji komputerowej y, te krainy wyglądają, jakby mechanika w tych krainach wygląda nieco inaczej, w wersji konsolowej wygląda inaczej, czyli poruszamy. różni się. Podstawowe core aplikacji jest jak gdyby zachowany, czyli umiejętności mamy te same, postaci mamy te same, no ale jak już się do tego przysiądzie, to widać różnice. Do grafiki nie wracam, bo to siło rzeczy się różni na pewno w jakimś stopniu i zależy od sprzętu jakim się dysponuje. Powiem, że mnie zawsze odrzucało od komputerów, ale nie podobało mi się tak samo jak dzisiaj mi się nie podobają gry wypuszczane i zaraz potem dziesiątki łatek do tego ta praktyka. Nie podoba mi się instalowanie gry na dysku konsoli, to tak na komputerach zawsze mi się nie podobało właśnie takie, że kilka lat i to się tak drastycznie zmienia, to jest normalne, ale już trzeba inwestować do inwestować, bo tak kupuję konsolę, mam te Zależy 5 do 7 lat tej jej trwania, i nie muszę się martwić tylko o wkładania płyty. No, są aktualizacje systemu, ale to jest jeszcze troszkę co innego: ale nie muszę nic wymieniać poza dyskiem czasami, bo to też zazwyczaj są za małe rzeczy. Jakby się nie spojrzeć, czy, czy to w PlayStation, czy w Xboxie, te podstawowe wersje, które weszły już na początku 500 gigabajtów, no to uśredniając, jeżeli gra zajmuje 50 GB z łatkami, no to mamy 10 G. To nie jest mało, ale nie jest strasznie dużo, pomijając, że te 500 giga to też minus te systemowe pliki. Mhm. I to wszystko, i to się, to się bardzo szybko kurczy. Ja sam od lat już u ładnych paru mam PlayStation 3 z dyskiem 80 GB, gdzie też było to tam 70 kilka i trzeba czasami się pobawić, szczególnie jak teraz jest, nie tyle, że moda, ale świat cyfrowy przykładowo jakaś gra zajmuje 15 to na dysku trzeba mieć 30 żeby to się rozpakowało, co jest logiczne, ale robi się no, kłopotliwe. Bo, no, dobra, to wyrzucę, tamto wyrzucę, ja mam jeszcze wolny internet i tu się człowiek zaczyna, taka matematyka, a ja nie chcę to za nie na Za dużo tak więc. I tak jeszcze już podsumowując, czułem, że Diablo 2 to jest właśnie taki ponadczasowy tytuł, że warto, tak jak ja na przykład, 15 lat od premiery, powinienem sobie zagrać w Diablo 2. Bo ja z początku jak obserwuję kiedyś i słyszałem rzeczy na temat Diablo, to miałem wrażenie, że to jest taki typowy RPG, w którym się buduje tą postać łazi po tych lochach i że to nie jest właśnie taki, taka rąbanka, przyjemna rąbanka z czymś więcej. O, z takim tym magicznym pierwiastkiem, który sprawia, że są gry i są gry plus, tak bym to określił. Mówisz, że nie lubisz matematyki, więc. No, to, to jest, jest... Liczbami, tak? ciężka, ciężka sprawa, tak? Ciężka sprawa, bo to samo budowanie postaci jest tam w jakiś sposób. No Żeby już zrobić sobie perfekcyjną postać, to musisz sobie wszystko powyliczyć, tak? co to chcesz też... gdzie wpakować. <śmiech> Ale jeżeli nie chcesz robić perfekcyjnej postaci, a chcesz sobie tylko przejść dla fanów, to myślę, że bardzo się to jest podoba. No, ten... bo to są też poziomy trudności, żeby sobie dostosować, tak, prawda? Tak, tak, tak. No, dokładnie. W ten sposób. No tam akurat poziomy trudności polegają na tym, że przechodząc yy, poziom najłatwiejszy, mod odblokować się ten trudniejszy i tak dalej, i tak dalej, tak? Szkoła... Więc tam, tam było to fajnie rozwiązane właśnie, mi się to podobało, bo nabywałeś coraz więcej umiejętności i ta gra się stawała coraz trudniejsza, mimo że cały czas przechodziłeś tą samą grę i te same lokacje, to było trudniej, tak? W Trójce już niestety od tego odbiegli, co mnie bardzo bolało, bo w Trójce mogłeś... Znaczy no, odbiegli do końca. Nie odbiegli też do końca, bo <grytanie> jak gdyby te poziomy trudności odblokowywały ci się w Trójce. Chyba pierwszy poziom odblokowania polegał na tym, że musiałeś przejść raz grę i miałeś tam na początku miałeś cztery poziomy trudności do wyboru, mogłeś sobie wybrać, który chciałeś, piąty ci się odblokowywał po przejściu gry, szósty po osiągnięciu maksymalnego postaci, poziomu postaci i tak dalej, i tak dalej. E, więc tam już trochę z tego odeszli. No tak, ogólnie, gdyż się robił coraz prostsze. Nie sądzę, żeby ci no tak. się w taki... Chociaż mogłoby Diabeł w takiej formie trójka, żeby była jak dwójka, mogłoby jednak znowu podbić ręki bo to już bliżej wtedy do Dark Souls i tego typu zasad, że robimy bardzo trudne gry, ale w formie i oprawie nowoczesnej, współczesnej, a zazwyczaj to jest klikasz jeden przycisk i wszyscy padają do oprawy, no, tak. Tak. Albo jeszcze gra sama się przechodzi, jak to tam w którymś Mario było z tych najnowszych. Ciekawe mnie też, a raczej fascynuje mnie, czy właśnie dociągałeś postaci do tego maksymalnego 99. poziomu. Szczerze, to, to chyba ni razu mi się nie udało. Ale taki 95 na pewno, może 96. Chyba nie może, że wtedy właśnie wyskoczył ten zabójca poziomowy i Cię załatwił w tym momencie, <grym> <bo to grym> tak się zdarza, tak? To, to, to, to Wiesz, się z nagłówek do gazety, zamordował z powodu zabicia <grym> Na battle -nacie był problem z właśnie tymi już ostatnimi levelami, bo jak chciałeś sobie zrobić ten 99. poziom, to praktycznie chodziłeś w jedno miejsce, to były bals, bals rany, tak? Więc na liście gier było może jedna gra, która tam tam, na której było napisane Akt pierwszy, quest ten, ten, ten, druga gra, która pomóż mi i 99 Gier Balzran, <śmiech> gdzie ludzie po prostu chodzili na jednego bossa, szukali zejścia właśnie do jego siedziby, później wszyscy się teleportowali w to miejsce, była walka z jego minionami, zabijanie bossa i tak w kółko, i kolejna gra, kolejna gra, kolejna gra. No tak, Więc to jest takie, takie rzemiosło się robi, a nie gra w tym momencie. Tak, może było to monotoniczne, mon mon monotonia była na tych większych levelach, tak? No to może dobrze, że nie potrafisz, przynajmniej miałeś no. radną <laughs> a nie poza tym, jak się ktoś zabrał. Ale potem, potem, prawda, od zero e, bu budowało. Budowanie postaci następowała, a miałeś coś, yy, klasę, którą najbardziej lubiłeś, która najbardziej się odpowiadała do twojego stylu gry czy właśnie tak sobie się różne, różne wersje mm, Najbardziej mi się podobał Barbarzyńca. Barbarzyńca i tam miałeś opcję, że mogłeś chodzić yy, z dwoma broniami, jedną w jednej ręce, drugą w drugiej ręce. E, jako jedyna postać mógłby tak robić e, i miałeś e, poza tym jeszcze, co było ciekawe w barbarzyńcy, on mógł nosić w jednej ręce miecz dwuręczny który oczywiście zadawał trochę mniejsze obrażenia, ale mogłeś sobie je, prawa ręka jeden miecz dwuręczny, lewa ręka drugi miecz dwuręczny i idziesz i idziesz także to było fajne dodatkowo jeszcze miał coś takiego jak szał barbarzyńcy czy szał Berserkera to się nazywało tam Hmm, każdy kolejny cios jak gdyby na kilka sekund zwiększał twoją szybkość ataku i ruchu, więc naprawdę mogłeś w ciągu kilku sekund przejść całą planszę, tak? Czyli z <laughs> jak, z, mieczami, z mieczami. Normalnie no, szedłeś jak taran po prostu. Konan <laughs> Diablo. No, coś, coś takiego. A, a, czy... a czy szukałeś czegoś takiego, ja znalazłem to po opisach, jak ten, ten ukrytyk robi poziom? Tak, tak, to to Czy chociaż... Tak, ja No Bo Takie te, te magiczne rzeczy, które obrastają takimi legendami, że ktoś gdzieś coś widział. To tak było chyba w Tekkenie trzecim, że był jakiś taki trend, gdzie to chyba jeszcze w PlayStation Xtreme się pojawiło lata temu właśnie, że mógł, mógł jedna z postaci leje mógł kogoś skuć kajdankami. Tak dodatkowa animacja i nawet jeszcze jakieś zdjęcia były specjalnie robione z tamtych czasów. Dzisiaj to już każdy mógłby zrobić, bo, prawda, Jeszcze na telefonie albo na tablecie taki tylko te legendy i właśnie czytałem nawet cały artykuł o tym, <śmiech> że, że gdzieś był ten ukryty growi poziom, że w jakimś innym miejscu był Następowała taka zmiana, że jakaś postaci zaczynała jak krowa mruczeć. to też było nawiązanie do tego. A to chyba, to chyba z jedynki akurat tak było. Możliwe, tego już, tego już się nie przysięgnę, ale... Wiesz co, w jedynce powstały właśnie takie legendy o tym krewnym levelu i rzeczywiście ludzie zaczęli wrzucać we photoshopowane fotki z tymi krowami z kalabardami i zaczęli mówić, że naprawdę jest coś takiego, czy właśnie te legendy o postaci, która muczy i Twórcy Diablo, czyli Blizzard, tak im się spodobała ta wersja, że w pierwszym dodatku do Diablo 1 wrzucili faceta przebranego w krowi kostium, który zlecał Ci misję. Po wykonaniu tej misji dostawałeś ten krowi kostium i mogłeś sobie biegać po planszy. A w drugiej wersji z kolei w Diablo 2 poszła legenda o tym, że trzeba odnaleźć nogę Wirta, chyba Virton się nazywał, który był, którą trzeba było znaleźć w Tristram. Wirt był martwy, noga była drewniana, bo on miał takie, to był takim kuter-nogą. Znajdywałeś tą nogę, łączyłeś ją z portalem miejskim, otwierał ci się specjalny portal, do którego trzeba wejść i tam był krowy poziom. I wygląda to rzeczywiście jak legenda, a okazało się, że twórcy rzeczywiście to dodali, tak? <grym>, czyli, że były krowy biegające z halabardami, no, dobrze, był nie, krowi ale, ale, ale, król. Możliwości, prawda? No i idąc dalej tą zabawą, twórcy stwierdzili, że to taki fajny pomysł, że w trójce wpiszemy coś, co też pisaliśmy, no tutaj już skopiowaliśmy, to do jednego odznaliśmy, uzna, że to jest takie śmieszne, że musi być i w ekranie ładowania w Shadow Assassinie można Znaleźć informację, w tej grze nie ma krowiego poziomu. Kolejny smaczek. Twórcy w trójce też napisali to samo w ekranie ładowania, właśnie. Nie ma w tej grze krowiego poziomu. I rzeczywiście nie ma krowiego poziomu, jest poziom z jednorożcami i stęcz. to no, no jest kolejna <laughs> część, prawda? W będą nie wiem, skaczące żaby, zmieniające się w nie wiadomo co. Ale to ciekawe, się, bo tego typu zmogą ja nie znałem. Teraz mi się powiązało w głowie, nie wiem czy oglądasz Strażników Galaktyki. O mm, nie, ja jestem w tyle. To no, w tym momencie, kiedy sobie, żeby ci nie zdradzić za dużo, bo tego nie lubię, jak z kimś się się rozmawiam w podcaście, to co innego, bo zanim ktoś dopadnie, to. trochę e, nie jest tam właściwie sekwencja ucieczki, w której bardzo ważna jest też czyjaś noka, i tyle ci powiem. I teraz mi się to połączyło. Ciekawe mnie właśnie, czy James Gunn, reżyser i scenarzysta tego filmu, wziął to pod uwagę. Może on też zagrywał się w Diablo, bo teraz pracuje nad jakąś groą. I może, może to stąd, więc polecam Ci zobaczyć. To <gry> film jest y, świetny, jak już jest lekki przesył tymi komiksowymi, to ten w ogóle zmienia mm, trochę tak. perspektywę. On jest jak wszystkie trzy części Mana pod względem humoru, ale skupione w jedną. Więc tam praktycznie co scena y, jest jakaś humorystyczna akcja. Na więcej dostaje się drużynę, której praktycznie się nie zna, bo to są właściwie następnym szacunkiem trzecioligowe postacie, które zostały wygrzebane, ale odpowiednio, odpowiednio obrobione. Jeszcze okay. tak już trochę się nasumuję, zerknąłem sobie też na film wprowadzający do dodatku Lord, Lord of Destruction. I szczerze mówiąc, dla mnie ten filmik, to w porównaniu, chociaż jest lepiej graficznie, to rok minął bądź, jest znacznie słabszy pod względem atmosfery. Właściwie oglądam coś, nie wiem czy pamiętasz, wychodzi, mm, tak. pod bramę wychodzi w jakiś ludzie, którzy rozmawiają, no i on w końcu go zabija, no efektownie go zabija, bardzo filmowo trzeba przyznać, prawie tak jak potem było w strażnikach z zakaz, zakaz Neidera, ale żadnej z tego historii, to jest dla mnie jakby już całkowicie skierowane do osób, które wszystko wiedzą, wszystko znają, a nie dla takich, żeby przyciągnąć bo nie wiem, czy dodatek był samodzielny, czy wymagał gry podstawowej. Wymagał gry podstawowej i on jak gdyby rozbudowywał właśnie kolejny akt, tak? czyli w podstawce miałeś cztery akty, później miałeś piąty. I rzeczywiście te filmy, czy ten, czy nawet kończący z dodatku jakoś są dużo gorsze od podstawki. I szczerze nawet nie zaglądałem, nie próbowałem jakoś dochodzić, dlaczego tak jest, może coś w studiu poszło, nie tak. A propos jeszcze właśnie filmów, mnie zawsze intrygowały filmy, filmy w grach Blizzard, bo są, trzeba przyznać, niesamowite, czy nawet pierwszy Starcraft, czy tutaj Diablo, no czy nawet już to Diablo 1, gdzie ten film dzisiaj wydawać może się śmieszny, wtedy zrobił wrażenie i jest taka śmieszna historyjka, śmieszna, ciekawa, można powiedzieć, że taka ciekawostka, że nie wiem jak to na dzisiaj jest prawdziwe, ale jeszcze rok temu Blizzard to była chyba jedyna firma, która jeszcze ma swoje studio filmowe. W sensie te wszystkie inne, czy Call of Duty, czy jakieś inne wielkie tytuły, to jest um, produkcja w Studia Blur? Czy, czy jak to tam wymówić? <grym> no podcast, nie, no, nie radiowa, radio bardzo Okej. No a tutaj. Firma Blizzard robi sobie od początku swój filmik i rzeczywiście te filmiki rozwalają. że to jest dobra metoda, jeżeli kogoś starczy, tak jak im, no bo oni nie też funduszy mają dużo, bo masz całkowitą kontrolę niemalże na tym, co powstaje. To są osoby pomysłowe, gry od filmu aż tak wiele nie różni kwestii opowiadania ale można to właśnie bardzo ładnie połączyć i zrobić to u siebie, zrobić samemu, nie właśnie zlecać komuś innemu, bo tu już się robi kłopot wtedy, prawda, bo to jest kwestia przekazywania tego, co się ma w głowie, jeszcze komuś, kto się na przykład całkowicie tym nie zajmuje, bo do tej pory kręcił reklamówki samochodów lub coś w tym stylu. No, a każdy filmik, nawet te współczesne, którymi się dzisiaj zachwycamy jeszcze 5 lat, nie będziemy też już mówić, że co to jest to słabizna. Ale no, najważniejsze jest właśnie ten duch, bo to wprowadzenie do Diablo 2 mnie, Zaciekawiło, Twoja opowieść mnie zaciekawiła i teraz mam ochotę zagrać samemu, tylko nie wiem, czy na Linux 7 rady do Palizja, było dwa co wątpię, Ale hmm. może jakoś się udał sobie pożyczyć gdzieś jakiś komputer, żeby sprawdzić, bo nawet nieruchome kadry, jakie przeglądałem, zakładałem, że one nie są podkręcane, tak jak to dzisiaj ma miejsce w wielu przypadkach. Widać, że to nie jest gra z przed roku, tylko z przed 15, ale jest coś w tym w świecie takiego nie wiem, przykuwającego, chwytającego za oczy same w tym momencie, no bo ja wątku fabularnego do końca nie znam, tylko takie skrótowego bo też sobie nie czytałem opisu gry, żeby na wszelkie presje nie znaleźć, bo może kiedyś, kiedyś to zagram, także dzisiaj już komputer mi na to raczej pozwoli. Wiesz co, no tak wracając jeszcze a propos tego, że to jest gra ponadczasowa, że można w nią grać dzisiaj, ja mam znajomego, który mieszkał wcześniej w Lublinie, teraz się przeprowadził już poza. I z nim, można by tak powiedzieć, jak przyjeżdża, jak odwiedza mnie, czy nawet jak był jeszcze w Lublinie, to zagrywaliśmy się właśnie w Diablo 2 na sieci. On na jednym kąpie, a na drugim kąpie, oczywiście do tego jeszcze jakieś wino i od 20 do 3, 4 nie ma nas. No, znaczy Więc... jesteście w świecie, prawda? Tam was było pełno. No tak, trochę pewnie trudniej później trafiać po tym winie potwarki, ale to, no, to akt współczesny, już były współczesny lark. Tak. Nie, internet już jest szybki, ale no, my się zbawalniamy e, dodatkowymi rzeczami. Ja jestem bardzo zaciekawiony i przyznam się, że bardziej niż do trzeciej części, bo trzecia wydaje mi się... No bardzo współczesna, no bo to jest kwestia kilku lat, kiedy wyszła, a to kawałek jakby growej historii, którą właśnie chciałbym sprawdzić, zobaczyć. Łatwo jest mówić o czymś, czego się nie sprawdziło, bo można sobie wymyślić, ale ja bo jednak mieć zawsze podkładkę tematyczną. Tutaj przed rozmową mi się nie udało, tak jak zazwyczaj czy rozmawiamy o filmach, czy o Waszych projektach, to mogę sprawdzić, że się tutaj mi się nie udało. Ale jestem bardzo zaciekawiony, nie mówię, że mi się spodoba, ale mam takie wrażenie jeszcze z Twojej opowieści, że to rzeczywiście jest fajny tytuł i warto to sprawdzić, jeśli ktoś się zajmuje grami, tak jak Ty, czy ja tylko od innych e, kompletnie stron. Także z mojej strony, wszystko, chyba, że masz jeszcze jakąś opowiastkę albo coś się jeszcze nazywasz <śmiech> do świata, co warto odnotować dla potomności internetowej. Hmm. Jeszcze jedna rzecz, która możliwe, że spodobałoby ci się w Diablo 2, właśnie, porównując Diablo 3, to to, że w Diablo 2 w ogóle nie jesteś prowadzony za rączkę. Nie masz strzałki czy jakiegoś znaku, który Cię prowadzi cały czas, gdzie masz pójść i, i stajesz się w bez, bezmyślnym zombie, który po prostu klika i idzie za strzałką, jak osioł za marchewką. Też <grych> Trójce właśnie już dodali taką, taką marchewkę. Marchewka się pojawia albo bardzo jeżeli jesteś blisko celu, to od razu, jeżeli, jest, jeżeli długo szukasz, to chyba po dwóch czy po trzech minutach pojawia się marchewka, która mówi gdzie iść w dwójce w ogóle nie masz takiego znaku, a nawet jak pierwszy raz przechodzisz, to musisz sobie albo poczytać misję dokładnie, o co w niej chodzi, żeby znaleźć to miejsce, albo jakoś wykombinować, czy to z internetu, czy z własnego doświadczenia, przy, przy, penetrując ten świat godzinami, tak? Fajne, przecież dostrzegam momentami, że niektóre tytuły, które właśnie przychoduje tej tradycji, znajdź samemu, to jest satysfakcja. Eee, czasami mnie odrzucają, bo się robi skurzone, żebym chciał przejść do tego, ale to jest właśnie do współczesności, czyli, że już chcemy na teraz wszystko, prawda? Dwie minuty i już, jak nie wiem, to niech mi pokażą, gdzie mam iść, ale to jest fajne, no bo to skłania do zanurzenia się w ten świat, to oczywiście szukania, no można sobie pomagać jakimiś opisami, tego typu sprawami, ale to ja do tego się odwołuję, na przykład już jak całkowicie się zapnę. E, a przynajmniej staram się w, te, w ten sposób, no bo na tym polega gra, na odkrywaniu, zanurzeniu się w ten świat. To nie jest gra na 5 godzin, żeby sobie od tak pobrać, tylko żeby być w tym świecie, zgłębiać go, badać, no i czerpać przyjemność. To tak jak z filmem, to tak jak trochę przeglądać film w, w przyspieszonym poglądzie e, no to... i przewijać te fragmenty, które raczej nas nie wciągają. No, gubi się coś z tego, z tego świata, chociaż czasami jest to wkurzające, z drugiej strony jak nie ma... Jasno opisanego, no to zakładam, że się przyłożyli twórcy i jest to na tyle, że można sobie wymyśleć i zakładam, że jak grywałeś na początku, to nie korzystałeś z jakichś opisów, to co nam, bo w końcu udało się znaleźć, czyli jest to osiągalne, to nie jest jakiś jest, świetny gra. Jest, jest osiągalne i rzeczywiście opisy też no, no, są interesujące w niektórych miejscach, tak? Jest nawet... Yy... Kolejny spoiler, niestety będziesz grał, więc już będziesz... Tak, <laughs> moje przekonanie. Ale dowiadujesz się w pewnym miejscu, że jest samotna wieża, w której mieszka hrabina, która kąpie się w krwi tysiąca dziewic i przez to utrzymuje wieczną młodość, czyli... Spora wanna. Spora wanna, tak, ale jest to nawiązanie historyczne do chyba hrabiny Batory. Tak, tak, tak. Tak mi się Ja widać. bym to filmu nie z historii, ale... <laughs> ale... Więc no, są takie nawiązania też do historii, tak? więc mocno polecam. A sam świat Diablo, te wszystkie krainy, które tam występują, są jak gdyby też wzorowane na naszym świecie. Oczywiście mocno zmienionym, ale na wszystkich jakby mitologiach, które są w naszym świecie, coś tam z każdej mitologii się znajdzie. No, czyli przyłożyli się. Kopię i to wrzucimy tam, to wrzucimy, no. żeby było, tylko stworzono świat, czyli coś, stworzono, co po Stworzono świat. Lat. Oczywiście, mocno zmienione te mitologie są i chociażby no, samo chrześcijaństwo, gdzie są anioły, w diablo aniołowie nie zostali przedstawieni jako tak, taka istota, która jest mega dobra. Tak? Oni mają swoje. To jest jakby oddzielna rasa, która jest ponad ludźmi która jest silniejsza od nich, ale też mają podejmują swoje decyzje, nie muszą się opiekować ludźmi, tak? No dobrze, podobno się bardzo w serialu Supernatural nie z tego świata. Nie wiem, czy tam też anioły raczej zazwyczaj nie są zbyt fajne <grym i w ogóle uważają nas za małpy, co ledwo z drzewa zeszły. Więc też jestem taka firma że kiedyś kurami siedzieli, spytać twórcę Elika Kripke, czy właśnie grał w The Stąd to sobie wziął. No, że to, no, Bo że to. kto wie, świat jest no, przecież no, raz po pultury, tak to się wszystko łączy i ludzie, którzy właśnie siedzą w tym świecie, nie chcę założyć rewolucyjnie, ale dochodzą do głosu, tworzą właśnie rzeczy, które znają, które były częścią ich dzieciństwa, a nie na zasadzie, że ktoś dostaje jakąś no, markę, nazwijmy grę, zrobi o tym film, czy też komiks, czy wszystko inne, z tego działu kultury i robi coś, o czym nie ma tak naprawdę pojęcia. wystąpiliśmy nie wiem, Street Fighter'a, film, no Mortal Kombat już był bardziej osadzony, ale tego typu kwiatki, które no właściwie tylko skórkami były, tym, jeszcze raz, przypominały to, co widzieliśmy na ekranie, a w środku to była no, taka wydmuszka, prawda, hollywoodzka. Ale, no mam nadzieję, że tak jak i growe growe w którymś momencie zyskają ten napęd i ludzie zobaczą, że jest w tym coś właśnie, no bo film, diabła też byłby, moim zdaniem, ciekawy, bo można by to fajnie zrobić. Eee, Cała z... gra jest filmem. Właśnie więc... co, ten, więc przenieść to na język filmowy, co jest możliwe przy współczesnej technologii, a nawet nie przy tym, bo wydaje mi się, że e, wizja za... często zastępuje techn technologię, bo są triki filmowe, kiedy można oszukać, nie potrzeba rozbuchanego budżetu. Eee, da radę to zrobić, tylko no, znowu matematyka. Trzeba znaleźć to właściwe równanie, które trafi, no, bo te wszystkie w sumie... Mówisz, że jesteś w plecy, ja jestem na bieżąco. Komiksowe filmy dla mnie są fajne, budowanie dziecko i zobaczenie na ekranie bohaterów dzieciństwa i teraz też swoich bohaterów jest czymś fajnym, ale one są praktycznie wedle jednego schematu robione, bo ten schemat się sprawdza i generuje miliony, jak nie miliardy dolarów. Ale to jest praktycznie to samo, można sobie rozpisać na wykresie. Ale jeżeli znajdzieś ten właściwy wykres dla gry wideo, to może w końcu się uda, ja teraz ostatnio wierzę, bo z tego co słyszałem i czytałem, piksele zawiodły całkowicie, nowy Hitman też ponoć jest słaby. Dead Rising 3, to już w ogóle chyba tylko na płytach się pojawiło, nie w kinach, więc to już też o czymś świadczy, ale najbliżej w sumie wydaje mi się, że do te, tego równania był pierwszy Mortal Kombat, który dla wielu jest w sumie... No taki, no, stara się, no, kampowy nazwijmy, to no, ale o to w tym chodzi, no przecież to samo założenie, że jest taki turniej, czteroręki koleś zabija innych i tego typu sprawy, ale był też Książę Persji na przykład, nie wiem czy oglądałeś. Nie, nie. To też sobie nadruk, bo jest, ma swoje bardzo wysokie dobre momenty, a teraz wierzę w Assassin's Creed. bo to, że uwielbiam tą serię, która ma swoje tak błędy, naleciałości i, i powtarza ten schemat w kółko, ale wierzę, że Michael Fassbender, który ma zagrać główną rolę, ona raczej dobiera sobie filmy ostatnio, które tylko go podnoszą w statystykach zarobkowych, a nie obniżają. Także mam wrażenie, że tu ktoś się przyłoży. No, a propos tego filmu akurat ja nie będę mógł go oglądać bez uśmiechu na ustach, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale jest też bollywoodzki film, film, Assassin's Creed. Nie, ale jeżeli dzisiaj będę przeszukiwał internet... Przeszukaj, przeszukaj, bo to naprawdę zabawnie wygląda, jak gość chodzi po dachach, Pskacze, goni kogoś, nagle spada na ulicę i zaczyna tańczyć. <gryzanie> Grzech wystarczało, że wchodziłeś w chociaż nieczyliwa w prostytut Między prostytutki też prawda przechodziło. Dlaczego nie? Może jakiś ten, najnowszy syndicate, czyli w doszło nas tutaj nie jest syndykat. Może też będzie taka opcja w wiktoriańskim w Londynie, że będzie można nagle zatańczyć. Dobry sposób na odwrócenie Ale nie, to o tym filmie nie słyszałem, musiał sobie sprawdzić, bo nigdzie mi się nie ubiło. To najlepsze że żaden przynajmniej trafia, no, Jak przeglądam informacje grawe, nikt o tym nie wspomina. Bo to też taki zamknięty A, świat, tak? tak. tak. <laughs> ale tutaj no, chociażby Ubisoft Ubisoft mógłby się wypowiedzieć na ten temat. Może no, no, no, nie no, chce. Ale korzystali markę, więc tym <laughs> bardziej, jeżeli też nosi tytuł podobny, no i założenie samo jest niemalże identyczne. No, właśnie w tym. Księciu persji, otwierająca sekwencja bardzo przypomina mi Assassin's Creed, z książę też należy do, do tej samej firmy właściwie, mhm. ale jak zobaczyłem wtedy, to uwierzyłem, że można by zrobić właśnie fajnie na oprzeć go na parkurze popularnym, e, troszkę może stonować te wspinaczki, żeby to nie było tak, że sobie po prostu mhm. ktoś wchodzi po prawie gładkiej ścianie, te skoki do siana, że... jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie w filmie wykonane, bo że o ile można no, z tych nie wiem, trzech pięter uwierzyć, ale z tych gigantycznych wiersz to trochę, <grym> <grym> trochę... moja mama, zawsze jak to widzi, szczególnie jakieś w, w Black Flag były patki mm -hmm. na liście po prostu rzucone, to już mówi, że teraz to... Cieka ciekawe jak on z tego wyjdzie, ale wychodzi normalnie, na nic, tak odrzuca głowę mm -hmm. i podąża, podąża dalej. Także ja jestem zachęcony do Diablo bardzo, mam nadzieję, że uda mi się zagrać i do czego podzielę się przemyśleniami, ile jakieś będę miał. Także wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu